Agaton Giller Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854 Odcinek 88 Nazajutrz aresztanci skarżyli się przed oficerem, że na poprzednich etapach szydła im pobrali, a obecnie muszą iść boso, nie mają bowiem czym poprawić podartego obuwia, a dalej... Prosili o dozwolenie reperowania obuwia w izbie karaulnej. Pozwolenie otrzymali i kilkunastu pod dozorem żołnierzy zajęło się szyciem i łataniem butów i trzewików, kotów. Pomiędzy innymi przyszedł Iżukow do izby z zamiarem załatania dziur w swoich. Trzewikach. Był to ten sam, którego losy wyżej opisałem i którego romans z guwernantką Szeremietiewa popchnął na drogę występku i nieszczęścia. Podoficer, nie wiadomo dlaczego, nie pozwolił Żukowowi reperować swoich Trzewików i schwyciwszy go za barki, wypchnął z izby karaulnej. Żukow protestował przeciw gwałtowi i pokazywał podarte obuwie, wystawiając konieczność zreperowania takowego. Lecz nic nie pomogły jego przedstawienia i protestacje, podoficer zawzięty trwał w swoim uporze, aż wreszcie znudzony i zniecierpliwiony Żukow, wymawiając znaną moskiewską klątwę, Plunął mu w oczy i poszedł do etapu. Podoficer opowiedział cały wypadek naczelnikowi etapu i prosił o zadośćuczynienie. Oficer nie wysłuchał całej skargi, a już biegł po dziedzińcu i rozkazał staroście, aby natychmiast przyprowadził Żukowa do izby karaulnej. Aresztanci naradzali się wydać go czy też nie wydać wiedzieli bowiem, że kara go nie minie, jeżeli go oddadzą w ręce żołnierzy. Po długiej naradzie stanęło na tem, ażeby Żukowa wydać i zaraz wypchnęli go za drzwi etapu, gdzie stali oczekujący na niego żołnierze. Ci w jednym momencie pochwycili go i wciągnęli do izby karaulnej. Tutaj oficer jak wściekły rzucił się na aresztanta, a kazawszy mu ręce skuć na tyle policzkował go, bił pięścią po oczach i nosie, a w końcu kazał go całkiem od stóp do głów obnażyć i chłostwać po całym ciele grubemi końcami łozowych kijów od szyi więc do pięt pokrwawili naokoło i poszarpali ciało biednego żukowa aż wreszcie nasycony zemstą i krwią oficer dał znak aby go bić przestali Aresztanci tymczasem słyszeli wielki krzyk i jęczenie żukowa, zaczęli jedni drugim wymawiać wydanie go na rzeź wściekłemu oficerowi, a śmielsi wystąpili z etapu i zaczęli krzyczeć i wyzywać oficera. Oficer ten był człowiekiem lat dwadzieścia dwa lub dwadzieścia trzy mocno zbudowany charakteru gorącego. Ze słów jego i z miny wyrozumiałem, iż uważał się za doskonałego żołnierza i miał pretensje do bohaterstwa. Skoro usłyszał wyzwiska i krzyki, wysłał do wsi, do Bosza, ażeby bębnił na trwogę i zebrał całą wieś dla uśmierzenia buntu». Aresztanci bardziej rozuchwaleni wołali, i pomiędzy nami są tacy, którzy szlify nosili, nie dmij więc i nie dokazuj, bo i ty może pójdziesz do Syberii, jak dziś my idziemy na łańcuchu. Patrzcie go, jaki my ciebie e, nauczymy, szlify ci obedrzemy, jak podłemu szelmie i tak dalej. Tymczasem chłopi konno, pieszo uzbrojeni jak na pospolite ruszenie, batami, biczami, cepami, widłami, szczelbą, kijami, zbierali się przed etapem. Okrążyli go, a mniejsza część weszła na dziedziniec. Aresztanci strwożyli się i przestraszyli na ten widok. Cofnęli się więc roztropnie za kraty i nie było już słychać żadnych klątw i wyzwań. Oficer zaś, widząc dostateczną siłę do uśmierzenia, jak nazywał, buntu i upokorzonych przeciwników, porwał karabin z bagnetem i otoczony łańcuchem dobrze uzbrojonych żołnierzy, pobiegł do szturmu do drzwi spokojnego więzienia. Wpadł między aresztantów, gdzie krzycząc i bijąc wszystkich, pytał się, którzy to, którzy śmieli go przezywać. Aresztanci z uszanowaniem powstali na jego przyjęcie i jeden drugiego oskarżał i wydawał. Oficer po kilkunastu wysłał na ulicę. Tam ich chłopi żołnierze krępowali łańcuchami, a gdy już wszystkich skrępowali, winniejszych wprowadzili do izby karaulnej, skuli im ręce na tyle i jak Żukowa chłostali aż do krwi. Egzekucja ta trwała dzień cały, a słysząc w niebogłosy wołania bitych swoich kolegów, milczeli – a jednym wyrazem lub szmerem nie okazując swego żalu. Zapał oporu, który ich z początku ogarnął, znikł zupełnie. Dopóki widzieli w tarapatach jednego Żukowa, śmiało wyrażali niezadowolenie. Lecz skoro zobaczyli energiczne środki oficera, stracili zapał i śmiałość, chociażby ich bili do sądnego dnia. Żaden by już z nich oprzeć się nie odważył. Patrząc na to nieustające bicie przekonałem się, iż mieli racie ci, którzy dłużej mieszkając między Moskalami utrzymywali, iż najśmielszy Moskal korzy się, skoro na niego hukniesz, krzykniesz, że i najodważniejszy opierać się nie będzie, skoro zobaczy przeciw sobie przeważającą siłę, iż krzyk, hałas, bicie uważa za dowód wyższej godności i korzy się przed bijącym, jako przed szlachcicem lub czynownikiem, którzy mają prawo bicia innych, że wreszcie Moskal obity i poturbowany prędko zapomina o Belgii, a bojąc się szanuje w duszy tego, który go sponiewierał, że wówczas tylko jest śmiały i dzielnie się opiera, kiedy widzi za sobą siłę. Z radością obici aresztanci ruszyli w dalszą drogę i cieszyli się, iż prędko już pozbędą się surowego naczelnika, lecz pamiętni na wczorajszą chłostę szli w milczeniu posłuszni najmniejszym skinieniom żołnierzy. Mróz w nocy czwartego października ściął błoto i ułatwił nam podróż. Okolica usłana jest pagórkami, płaskie doliny i wąwozy długimi liniami ciągną się i krzyżują w różne strony. Reszty wytrzebionych lasów niby kępy sterczą na sfalowanej powierzchni lub też długimi pasami ciągną się po wybrzeżach dolin tu i ówdzie pokazują się uprawne pola i wsie daleko od siebie położone. W południe słońce ociepliło powietrze, niebo się wyjaśniło, śliczna pogoda zachęca do bujania po łąkach i polach. Na łańcuchu trudno jest używać przyjemności słonecznych chwil jesień, lecz gdybym to był sam bez straży i łańcuchów, po kilku dniach deszczowych z jakąś rozkoszą poddałbym się wrażeniom pogody. Ze wsi daleko od traktu położonych kilka kobiet konno wyjechało na nasze spotkanie, wioząc ze sobą obfite jałmużny. W permskiej guberni kobiety jeżdżą konno, rysy mają miękkie i miłe cerę białą. Częściej jednak spotkać można fizjonomie surowe i okazujące wiele fizycznej siły. W ogóle lud moskiewski w tej guberni jest przyjemny i pod względem kultury stoi wyżej niż chłopi w środkowych guberniach Moskwy. Nocowaliśmy w sosnowie, wsi obszernej i dobrze zabudowanej. Zamożność i dobry byt wszędzie tu jest widoczny. Cerkiew murowana znosi się na pagórku. Dla niepoprawnego radia PL. Czytała Katarzyna